Poczet królów i książąt polskich. Taśma, siódma ścieżka druga. Wielkie inwestycje, kościoły, klasztory, dwory stwarzały prestiż społeczny, umożliwiały zgromadzenie środków niezbędnych do działalności kulturalnej. Przedstawiciele polskiego możnowładztwa stawali się ludźmi wykształconymi, doktorami dekretów, mecenasami nauki i sztuki. W XII wieku romanse rycerskie zostały zaszczepione na grunt polski, adaptowane do potrzeb miejscowych i oparte, jak legenda Piotra Włostowica, na rodzimych wątkach. Stara monarchia działała jak wielka, samowystarczalna włość książęca. Kontakty międzynarodowe i rozwój wielkich fortun ziemskich system ten skutecznie rozbijały. W dziele tym ważką rolę odgrywała także organizacja kościelna. Kościół był po księciu największym właścicielem ziemskim, Zapewniał możliwość awansu politycznego i kulturalnego, dostarczał wzorów sztuki i kultury. W dobie walki o uniwersalne państwo chrześcijańskie w Europie zdecydowanie wzmocnił się w Polsce i dołączył do programu realizowanego przez papiestwo na przełomie XII i XIII wieku. Ideologia kościelna stanowiła nowy czynnik polityczny, z którym należało się liczyć. Kościół był przeciw dotychczasowym atrybutom państwa. Był też za utrzymaniem jedności politycznej w ramach rozległej archidiecezji gnieźnieńskiej. Rozdrobnienie feudalne nie było zatem efektem niesnasek w rodzinie panującej, lecz odpowiadało społecznym potrzebom przede wszystkim możnowładztwa, a następnie tych wszystkich, którzy poszukiwali nowych, odmiennych od prawa książęcego, wygodniejszych dla siebie form życia. Sprawa nie była jednak prosta. Rozdrobnienie prowadziło do upadku państwa, jego osłabienia politycznego, strat terytorialnych, niepokojów i walk wewnętrznych, braku silnej władzy centralnej. Taki stan rzeczy nie był w interesie ani chłopów, ani drobniejszych posiadaczy ziemskich, ani możnych, ani organizacji kościelnej. Istniało też, trudno stwierdzić jak szerokie, poczucie więzi ogólnopolskiej, wspólnoty narodowej opartej o język, tradycje, obyczaje. W tym stanie rzeczy nie zawsze można jednoznacznie oceniać obie tendencje polityczne istniejące w Polsce na schyłku XII wieku. Szczególnie jest to trudne dlatego, że z jedną i drugą wiązały się najróżniejsze dodatkowe czynniki. Walka książąt Pomorza Gdańskiego o oderwanie się od zwierzchnictwa Krakowa prowadziła do ujemnych następstw w polityce pruskiej czy ogólnie bałtyckiej. Autokratyzm Mieszka Starego zrażał do siebie wielu przekonanych do idei jednolitego państwa. Śmierć Kazimierza Sprawiedliwego skomplikowała istniejącą sytuację. Żył i działał najstarszy wiekiem przedstawiciel dynastii Mieszko Stary, dwukrotnie już z Krakowa wypędzony, pozostający w ostrym konflikcie z potężnymi rodami małopolskimi. Alternatywą byli spadkobiercy Kazimierza, dwaj synowie Leszek i Konrad, którzy jednak byli wówczas nieletnimi dziećmi. Starszy urodził się w 1186 lub 1187 roku, młodszy o rok później. Matką ich była Helena, córka księcia z Noimskiego, według mistrza Wincentego, znakomitego naszego kronikarza, kobieta mądra ponad mądrość kobiecą. Wiec możnych i rycerzy w Krakowie, który zadecydował o następcy zmarłego księcia, toczył się pod wpływem biskupa Pełki i pierwszego dostojnika dworu zmarłego Kazimierza, wojewody Mikołaja, zapewne z rodu Lisów. Po burzliwych obradach i sporach między zwolennikami Mieszka i starszego Kazimierzowica zwyciężyła koncepcja powołania Leszka na tron krakowski, broniona przede wszystkim przez Pełkę. Jeśli wierzyć Wincentemu Kadłubkowi, argumenty wysuwane przez biskupa dotyczyły prawa do sukcesji na zasadzie primogenitury, ale ważniejszym wydaje się motyw potrzeby wyrażenia zgody przez możnych. Władcy, pisze Kadłubek, nie zarządzają bowiem państwem na własną rękę, ale przy pomocy urzędników. I dlatego byłoby nader niegodziwe i nader niesłuszne lekceważenie, a cóż dopiero udaremnienie tego, co rozum doradza, czego wymaga pożytek, czego żąda uczciwość. Jednym słowem, woli i pożytku wyborców. Trudno powiedzieć, jak dalece był to pogląd powszechny, ale właśnie elekcja Leszka sprzeczna ze statutem Krzywoustego została na podstawie tej zasady prawnie usankcjonowana. Oczywistą jest rzeczą, biorąc pod uwagę wiek Leszka liczącego około 7 lat, że faktyczna i prawna rola możnych opiekunów stała się znacznie większa niż mogła być w wypadku powrotu na tron Mieszka Starego. Walka, jaka wówczas wybuchła, dotyczyła m.in. kształtu państwa. Mordercza bitwa nad Mozgawą 1195 – nie zadecydowała jedynie o tym, czy na tronie polskim zasiądzie Mieszko czy Leszek, ale przede wszystkim, kto będzie właściwym dysponentem władzy, książe czy możni. Bitwa, mimo wielkich strat poniesionych przez obie strony, nie została rozstrzygnięta, podobnie jak nierozwiązana została walka o przyszły model państwa. Na zasadzie stanu tymczasowego w Krakowie pełnili rządy Palatine Comes Excellencie znakomity wojewoda, jak go nazywa kadłubek Mikołaj, oraz biskup Pełka, primi krakowiensum, pierwsi z Krakowian, przy czym w początkowym zwłaszcza okresie starała się odgrywać istotną rolę księżna Helena. Ona też około 1198 roku weszła w porozumienie z Mieszkiem Starym, który zasiadł ponownie w Krakowie, zapewne pod warunkiem uczynienia Leszka swym następcą. Tarcia i spory doprowadziły do kolejnego usunięcia Mieszka z Krakowa. Stolica Polski pozostawała w dyspozycji krakowskich możnych. Natomiast około 1200 roku nastąpił podział ojcowizny między obu braci Kazimierzowiców. Leszek otrzymał ziemię Sandomierską, Konrad, Mazowszej i Kujawy. W 1202 roku zmarł Mieszko Stary w trakcie czwartego już rezydowania w Wielkoksiążęcym Krakowie. Wówczas to miał miejsce epizod, który utrwalony został w legendzie i literaturze pięknej jako przykład prawości młodego księcia, ale który w rzeczywistości miał znaczenie dużo poważniejsze. Fakt, który został określony przez Romana Grodeckiego jako pierwszy w naszych dziejach pakta konwenta, próba umowy między władcą, elektem, a przedstawicielami społeczeństwa, elektorami. Leszek rezydował w tym czasie w Sandomierzu. Możni krakowscy wysłali do niego poselstwo z prośbą o objęcie tronu, na który zresztą został już wcześniej wybrany, ale pod warunkiem usunięcia ze stanowiska wojewody sandomierskiego Goworka. Zapewne chodziło tu o antagonistyczne interesy możnowładztwa obudzielnic. Być może też Goworek bliższy był Mieszkowi Staremu niż nieprzejednany do czasu Mikołaj. Tak czy owak, jak formułuje to Grodeckim, za ciasno było tym dwóm politykom przy jednym księciu. Goworek zapewne przyczynił się do niepowodzenia, które spotkało Mikołaja w 1200 roku przy kolejnym objęciu Krakowa przez Mieszka Starego. Niezależnie od motywów stawianego warunku, Goworek, okazując postawę godną męża stanu, świadczył, że gotów jest udać się na wygnanie. Z kolei Leszek, uniesiony szlachetnością, odrzucił żądanie krakowian. Zdala, niech będzie od księcia wszelkiego rodzaju frymarczenie, Zdala, niech będzie nieuczciwe kupczenie uczciwymi jak miał się wyrazić, wchodząc tym samym do legendy narodowej, sławiony za ten czyn przez następnych dziejopisów, od Długosza po czasy współczesne, opiewany w niemcewiczowskich śpiewach historycznych i opowiadaniach szkolnych. Niezależnie jednak od motywów tego pięknego postępku, przebieg wydarzeń świadczy o tym, że uznawanymi przez niego dysponentami władzy byli możni krakowscy. Objęcie tronu wymagało zatwierdzenia przez część społeczeństwa, które w zamian mogło elektorowi stawiać swoje żądania. Czy Leszek mógł zapobiec takiemu biegowi wydarzeń? Nie było to możliwe w jego warunkach, a o względy wojewody Mikołaja ubiegał się i szermierz silnej władzy Mieszko Stary, który ostatni swój pobyt na tronie krakowskim 1202 tłumaczył zgodą możnowładcy. Mikołaj w prędce umarł i wówczas okazało się, że inne rody krakowskie są skłonne bez wstępnych warunków przyjąć Leszka Sprzeciwiając się władzy Wielkopolanina Władysława Laskonogiego, syna mieszka. A Wdańcy, Odrowąże i Gryfici wymogli zapewne obsadzenie przez Krakowian tylko niektórych urzędów. Sandomierski Goworek został przy księciu kasztelanem krakowskim. W czasie swych pierwszych samodzielnych rządów Leszek miał sytuację trudną. Możnowładztwo było zbyt silne dla księcia dzielnicowego. Pretensje do wielkoksiążęcego tronu krakowskiego zgłaszali inni pretendenci, głównie Władysław Laskonogi i śląski Mieszko Plontonogi, wówczas senior dynastii. W tym stanie rzeczy jedyną wewnętrzną siłą polityczną, na której Leszek mógł się oprzeć, był kościół wspierany przez jednego z najwybitniejszych papieży średniowiecza, Inocentego III. Zapewne w latach 1206-1207, Leszek poparł reformy wprowadzone przez arcybiskupa Henryka Kietlicza i uzyskał bullę protekcyjną papieża nazywającego go księciem krakowskim. Leszka popierał nadal biskup Pełka, panegiryk na jego cześć napisał jego uczony następca Wincenty Kadłubek, a człowiekiem prowadzącym politykę polską w ostatnim dziesięcioleciu jego rządów był jeden z najwybitniejszych statystów epoki, biskup Iwo Odrowąż. Działalność Leszka na tym polu zyskiwała różne oceny historiografii. Trzynastowieczna Europa triumfujących papieży szukała jednak już nowszych form wzmocnienia aparatu państwowego. Ale, co trzeba sobie uświadomić, Polska nie była wówczas krajem rozwiniętym. Walka o sprawniejszy, jednolity aparat władzy w oparciu o Kościół była tradycyjną bronią monarchów we wcześniejszym okresie. Nie sposób również nie dostrzec korzystnej roli, jaką w XIII wieku odegrała silna polska organizacja kościelna w procesie utrzymania jedności ziem całego kraju. Polityka wewnętrzna Leszka początkowo nie rozwijała się bez przeszkód. Tenże sam Inocenty III w 1210 roku na skutek działania śląskich piastów zatwierdził zasady statutu krzywoustego. Do Krakowa na okres paru miesięcy wkroczył senior dynastii Mieszko Plontonogi, książę Raci Jego śmierć pozwoliła na przejście do porządku dziennego nad decyzją papieską. Leszek raz jeszcze, tym razem już do śmierci, zasiadł na tronie krakowskim, konsekwentnie wzmacniając pozycję kościoła. Nie budzi wątpliwości udział, chyba dominujący Leszka, w wystawieniu przywilejów Bożykowej 1210 i w Wolborzu 1215. W ich wyniku kościół uzyskał przywileje dotyczące jego gospodarczej i prawnej samodzielności, immunitety oraz potwierdzenie wieczystej własności swych dóbr, zniesienie tzw. jus spoli. Leszek zyskiwał ważkie oparcie, ale ograniczał szczególnie na przyszłość skarb państwowy. Tym bardziej, że w następnych latach nadał kościołowi prawo korzystania z eksploatacji kopalń, Rzecz interesująca, swe działania wewnętrzne prowadził wraz z całą koalicją młodszych książąt piastowskich. Wiernym sprzymierzeńcem był mu zawsze brat Konrad, związany był z nim opolski Kazimierz i poznański Władysław Odonic. Wszyscy ci książęta byli zainteresowani w istnieniu dziedzicznych władztw terytorialnych, a nie w utrzymywaniu zasady senioratu. Nie wszyscy natomiast sięgali wzrokiem dalej ponad interesy dzielnicowe na kształt przyszłej Polski. Potrafiło to czynić dwóch najwybitniejszych – śląski Henryk Brodaty, trzymający się nieco na uboczu koalicji młodszych książąt, i Leszek Biały. Stopniowe zbliżanie się obu książąt rokowało pomyślnie dla całego kraju, także na polu międzynarodowym. Szczególnie ważne wydają się dwa kierunki polityki zagranicznej Leszka – ruski i bałtycki. Ekspansja Małopolan na obszary Rusi należała do tradycji sięgającej przynajmniej XI wieku. Sporne obszary przygraniczne, ziemie Przemyska i Sanocka, częściowo Włodzimierska, drochicka, były przedmiotem walk prowadzonych przez Kazimierza Sprawiedliwego. Już jako młodzik w roku 1199 Leszek wyprawił się z rycerstwem małopolskim wprowadzającym na tron Włodzimiersko-Halicki księcia Romana. W niewyjaśnionych okolicznościach doszło jednak później do zerwania z nim przymierza. Wielki najazd Romana na Polskę zakończył się jego zupełną klęską poniesioną w 1205 roku pod Zawichostem. Sukces Polaków zwiększony był zniszczeniem przypartej do wysokiego brzegu Wisły armii ruskiej i śmiercią jej wodza. Leszek brał udział w tej bitwie razem z bratem Konradem. Faktycznym jednak wodzem był wojewoda mazowiecki Krystyn. Śmierć Romana wobec małoletności jego synów umożliwiała ekspansję na osłabione, ale bogate księstwo halicko-włodzimierskie. Rozbicie dzielnicowe Rusi Kijowskiej, nieustanne walki z pretendentami do tronu wielkoksiążęcego, najazdy koczowniczych połowców, a od początku trzeciego dziesięciolecia XIII wieku ekspansja mongolska, coraz bardziej osłabiały państwo Rurykowiczów. Jednocześnie jednak Ruś Halicka przeżywała okres dużej pomyślności gospodarczej, leżąc na uczęszczanym szlaku wiodącym na wybrzeża Morza Czarnego. Walka o Ruś była walką nie tylko o ziemię, lecz także o udział w handlu wschodnim, o kontakty z Lewantem i bogatymi krajami azjatyckimi. Do walki tej wystąpili obok Polaków i pretendentów z innych księstw ruskich, także Węgrzy. Paroletnie walki toczone ze zmiennym szczęściem nie doprowadziły Leszka do władania w Haliczu i Włodzimierzu natomiast pozwoliły mu na umocnienie się w przygranicznej ziemi przemyskiej, a od 1221 roku na poprawne ułożenie swych stosunków z Danielem, synem Romana, który ostatecznie objął ojcowską schedę. Wydaje się jednak, że istotne były też skutki walk o Ruś. Położone zostały pierwsze zręby polityki wschodniej, która później, w XIV wieku, miała święcić tryumfy. W wyniku jednego z kolejnych aliansów polsko-węgierskich pojawiło się pojęcie Królestwa Halickiego, na którego tron przeznaczona zostać miała młoda para małżeńska, Koloman, królewicz węgierski, i Salomea, córka Leszka z jego małżeństwa z Grzymisławą, księżniczką łódzką. Ten twór polityczny, acz nie przetrwał dłużej niż trzy lata, przecież stał się podstawą dla wszystkich późniejszych spekulacji i koncepcji dotyczących Królestwa Halicza i Włodzimierza, to jest Galicji i Lodomerii. Stał się też jednym z argumentów politycznych żywych w myśli państwowej Polski, Węgier, a później nowożytnej Austrii. Polityka ruska, acz ukazująca sprzeczności istniejące między obydwiema stronami Karpat, umożliwiła też bliższe kontakty polsko-węgierskie. Kontakty, które stały się jednym z głównych fundamentów polityki zagranicznej Krakowa w XIII-XIV wieku. Mniej skuteczną na dłuższą metę, lecz zakrojoną na szerszą skalę, Politykę prowadził Leszek w sprawach nadbałtyckich. W grę wchodziły tu, jak sądzę, cele, wytyczenie, których dobrze świadczy o księciu krakowskim i jego doradcach. Pierwszy dotyczył utrzymania podległości księcia Gdańskiego od władcy Krakowa jako zwierzchnika całej Polski. Drugi wskazywał kolejny kraj stanowiący możliwy obszar ekspansji polskiej – Pogańskie Prusy. I pierwszy i drugi cel interesował głównie możnych i rycerzy z północnych dzielnic naszego kraju. Fakt, że książę krakowski nie tylko aktywnie włączył się do realizacji tych zamierzeń, stawiał go w sytuacji rzecznika interesów całego kraju. Stawiał też wobec równoczesnej ekspansji Danii na pobrzeża Bałtyku ponownie sprawę Polski na forum międzynarodowym. Zorganizowany w 1212 roku synod w Mąkolnie z udziałem Leszka, jego brata Konrada i Mściwoja I, lennego wobec księcia zwierzchniego władcy Gdańska, obradował nad organizacją misji pruskiej. W 1216 roku rozpoczął swoją działalność Christian Cysters Złekna, powołany na stanowisko biskupa pruskiego. Skutki tego były na razie niewielkie. Niemniej wydarzenia roku 1217 świadczyły o sukcesach północnej polityki Leszka. Do ważnych posunięć księcia należało wówczas zawarcie przymierza z Henrykiem Brodatym na wiecu w Dankowie, zobowiązanie się do udziału w przygotowywanej V Krucjacie, wyprawa do Gdańska i umiejętne doprowadzenie do przegrupowania sił rządzącej w Krakowie oligarchii. Trudno stwierdzić, kto był autorem koncepcji Nowego Przymierza. Nie ulega jednak wątpliwości, że obaj główni partnerzy wykazali posiadanie szerokich perspektyw politycznych. Henryk, książe śląski, Władysław Laskonogi, książe wielkopolski, Konrad, książe mazowiecki, w tym i następnym roku, czyniąc pokój w całym kraju, zawali przymierza wraz z baronami Królestwa. Być może niewątpliwe kompromisy miały być zrekompensowane przez ewentualne korzyści uzyskiwane ze wspólnej polityki północnej dotyczącej Pomorza Gdańskiego i Prus. Sytuacja na tym odcinku była skomplikowana. W grę wchodziły niebezpieczeństwo grożące Mazowszu, najeżdżanemu i niszczonemu przez plemiona bałtyjskie, możliwość ekspansji terytorialnej rycerstwa poszukującego w XIII wieku nowych ziem pod zasiedlenie i zagospodarowanie, utrzymanie podległości Gdańska, który coraz bardziej zrywał kontakt z piastami. Nie bez znaczenia zapewne były korzyści dotarcia do bałtyckiego szlaku, który rozpoczynał okres drugiej wielkiej koniunktury w swojej karierze. Nie jest może rzeczą przypadku, że Leszek jako pierwszy z książąt prowadził politykę dobrze znaną z późniejszych stuleci, a zmierzającą do opanowania dróg przebiegających przez Międzymorze znad Zatoki Gdańskiej po Wybrzeża Czarnomorskie. Uczynienie pokoju zbiegło się ze zmianą garnituru rodów rządzących w Krakowie. Po ustąpieniu z katedry krakowskiej biskupa Wincentego Stronnika arcybiskupa Henryka Kietlicza infuę otrzymał Iwo z rodu Odrowążów, długoletni kanclerz Leszka. Człowiek wykształcony o szerokich horyzontach politycznych, konsekwentnie tytułujący się kanclerzem polskim, a nie krakowskim. Jego władca może i pod jego wpływem tytułować się też zaczął księciem Polski. W czasach, gdy określenie geograficzne Polska kojarzyło się z ziemią gnieźnieńską i poznańską, Polityczna wymowa tej tytulatury nie mogła budzić żadnej wątpliwości. Leszek świadomie dążył jako pan Krakowa do zwierzchnictwa nad całym dziedzictwem piastowskim. Ugoda od Rowążów ze świebodzicami Gryfitami, Marek Gryfita został wojewodą, zawarta przeciw Afdańcom, pozwoliła księciu na swobodniejsze manewry polityczne. W tymże 1217 roku Wyprawił się Leszek na Pomorze, gdzie zapewne po śmierci Mszczuja I intronizował nowego władcę Świętopełka. Trybut ściągnięty z Gdańska był widocznym znakiem wzrostu aktywności polskiej nad Bałtykiem. Być może pozostawało to w ścisłym związku z planami pruskimi. Wcześniej, bo w 1216 roku, Leszek złożył akt obediencyjny nowo wybranemu papieżowi Honoriuszowi III, deklarując mu swą gotowość do wszelkiej pomocy. Wówczas też, lub niewiele później, złożył Leszek ślub, że weźmie udział w przygotowywanej wówczas wyprawie krzyżowej. W 1218 roku rozpoczął jednak starania o zwolnienie z obowiązku jazdy do Syrii, proponując papieżowi inne rozwiązanie. Zamiast do Ziemi Świętej, gdzie trudno mu będzie jechać, bo nie znają tam piwa, stałego składnika jego stołu, jak tłumaczył papieżowi, zorganizować miał wyprawę do pogańskich Prus, tu następuje najciekawsza i najoryginalniejsza propozycja. Należy zorganizować handel między Polską a Prusami poprzez reglamentację wywozu najbardziej poszukiwanych produktów – żelaza, soli i broni. W tym celu należy założyć, już na zdobytym terytorium pruskim, miasto, które będzie głównym dystrybutorem tych towarów. Przybywający po nie Prusowie będą mogli stopniowo nauczyć się wiary chrześcijańskiej. Trudno ocenić obecnie stopień realności tego planu. Wydaje się jednak, że pomysł pokojowej, gospodarczej i kulturalnej ekspansji zasługuje na uwagę i że jego realizacja mogła przynieść efekty odmienne od tych, które miały miejsce w wyniku późniejszych wypraw krzyżackich. Ułożenie stosunków między książętami i podjęcie wspólnych akcji przeciw Prusom potraktowane zostało przez znękane walkami wewnętrznymi społeczeństwo polskie jako nadejście nowej ery szczęśliwości ucichło na kilka lat królestwo pisze kronika wielkopolska używając błogiego, tak upragnionego pokoju to, że pokój ten trwał krótko wynikło z kilku przyczyn należały do nich niepowodzenia jakich doznały dwie kolejne wyprawy ogólnopolskie na Prusów w 1222 i 23 roku w pierwszej z nich dowództwo spoczywało w rękach Henryka Brodatego w drugiej Leszek brał już udział osobiście. Niepowodzenia militarne zrazu nie przekreśliły współdziałania książąt. Zostały utworzone garnizony przygraniczne składające się z rycerzy pochodzących ze wszystkich dzielnic. Małopolanie padli zresztą ofiarą masakry w 1224 roku, kiedy to hańbą okryli się ich tchórzliwi wodzowie z rodu Gryfitów. Niepowodzenia te naruszyły układ sił między rodami i, co gorsze, doprowadziły w efekcie do walki między Leszkiem i Henrykiem zapewne gryfici po wpadnięciu w niełaskę zaprosili księcia wrocławskiego w 1225 roku na tron krakowski rzeczywiście Brodaty pojawił się pod Wawelem ale wobec trudności jakie miał na zachodnich granicach swego państwa zagrożenie Lubusza rozpoczął odwrót nad Dłubnią dopadł go jednak Leszek do bitwy nie doszło krewniacy pogodzili się Grywici zostali z Krakowa wygnani, ale na czas jakiś ogólnopolska współpraca piastów została zahamowana. Podjął ją Leszek ponownie w dwa lata później w nowych warunkach. W Wielkopolsce wybuchła nowa wojna i Władysław Laskonogi został pokonany przez swego bratanka Władysława Odonica. Dania pod Bornhewet poniosła klęskę która rozpoczęła okres wielkiej ekspansji niemieckiej w krajach nadbałtyckich. Świętopełk Gdański domagał się tytułu książęcego równego innym władcom dzielnicowym. Więc w Gąsawie zgromadził nowe grono zjednoczonych książąt – Leszka, Henryka, Władysława Laskonogiego. Obrady zmierzały do podjęcia ważnych uchwał. Odonic i Świętopełk mieli zostać odsunięci od władzy. Idea jedności i współpracy książąt miała zatriumfować. Obaj zagrożeni przez plany Leszka prawdopodobnie doszli między sobą do ugody. Niespodziewanie 14 listopada rankiem, kiedy Leszek i Henryk zażywali łaźni, napadły na uczestników wiecu wojska pomorskie. Henryk ciężko ranny uratowany został dzięki poświęceniu jednego ze swoich rycerzy. Leszek dopadł konia i zaczął uciekać. Dogoniony przez Pomorzan, zamordowany został we wsi Marcinkowo. Ciało Leszka zostało przewiezione do Krakowa i ze czcią pochowane w kościele katedralnym Wielkie ogólnopolskie plany upadły Pomorze oderwało się na ponad 60 lat od Piastów Następował chyba najcięższy okres walk między książętami Jednocześnie rozpoczynał się okres podboju Prus przez Krzyżaków niszczenia Rusi przez Tatarów, napływ kolonistów niemieckich w tych przełomowych czasach rola Krakowa została ograniczona. Rzecz dziwna, mimo tragicznych losów księcia i jego szerokich planów, nie budził on nadmiernej sympatii wśród historyków. Stanisław Zachorowski wręcz pomawiał go o brak talentów, słabość woli, gnuśność. Niektórzy badacze traktowali go pobłażliwiej, ale też surowo. Sybaryta, poczciwy, ale bezwolny, otyły miłośnik piwa, takie określenia można znaleźć dość często. Wydaje się, że zaważyło na tym załamanie się wszystkich planów. Co prawda zamierzenia Henryków Śląskich też rozwiały się na pobojowisku legnickim, ale kuzyn Leszka, Henryk Pobożny, zginął tam, według legendy, z mieczem w ręku, walcząc z poganami. Leszek zginął w trakcie ucieczki z rąk wiarałomnych lenników. Pamiętano mu wykręcanie się od dalekiej, w Polsce niepopularnej wyprawy krzyżowej, uleganie możnym, Zamiłowanie do kielicha. Zapomniano o tym, że współcześni oceniali go jako rwącego się do boju rycerza, kadłubek, że odnosił duże sukcesy militarne, że panowanie jego było wstępem do licznych reform wewnętrznych. Organizował osobne gminy miejskie sołty Krakowa znany jest z roku 1228. Za jego czasów rozwijały się ośrodki handlowo-rzemieślnicze, o czym świadczy dzieło Fundacji Miejskich Klasztorów Dominikańskich w Krakowie w Sandomierzu. Popierał akcję ściągania do Polski górników. Prowadził politykę, która w efekcie poważnie zwiększyła rolę księcia. Za jego panowania powstał w Krakowie ośrodek kultury przy Wincentym Kadłubku i w Odrowążu. Ośrodek, który nie tylko wiązać należy ze szkołą katedralną, ale który stworzył dzieło na miarę wielkich osiągnięć Europy owego czasu. Pierwszą kronikę spisaną przez wykształconego Polaka. Oczywiście trudno coś pewniejszego pisać o charakterze Leszka, ale wydaje się, że można znaleźć w nim więcej dobrych niż złych cech. Sprawa z Goworkiem świadczy o szlachetnym sercu, młodzieńczy udział w wyprawach wojennych o odwadze, otoczenie się ludźmi wykształconymi o rozsądku. Horyzontami na pewno przewyższał wielu późniejszych władców, widząc najważniejsze problemy polityki ogólnopolskiej – Prusy, Pomorze, Ruś. Fundament przyszłej polityki książąt krakowskich, przymierze z Węgrami, został ostatecznie położony za jego panowania. Był władcą, któremu nie udało się zrealizować swych planów, władcą, który zginął za wcześnie. Panował w trudnych czasach, musiał przystosować się do nowych warunków, w jakich znalazły się ziemie polskie. Sądzę, że udało mu się to zrobić. Był też prawdopodobnie pierwszym twórcą polskiego antywojennego planu ekspansji na ziemie pruskie. Utopijnego? Jeśli nawet to przecież świadczącego o Leszku jako o człowieku, który szukał wielkiej koncepcji politycznej. Potrafił sformułować jej zasady lub je przynajmniej zaakceptować. Polityku patrzącym nie tylko na dzień dzisiejszy, ale i na jutro. Benedykt Ziętara, Władysław Laskonogi Był to nieodrodny syn Mieszka Starego i kontynuator jego koncepcji politycznych. O ile u schyłku panowania Mieszka można mówić o przestarzałości tej polityki w stosunku do potrzeb zmieniającego się czasu, to kontynuacja tej polityki w ciągu XIII wieku była już działalnością epigona. Trudno było bronić prerogatyw władzy książęcej, gdy można jawnie już decydowało o obsadzeniu tronów dzielnicowych. Nawet w obrębie jednej dzielnicy konsekwentna polityka utrzymywania w pełni uprawnień prawa książęcego była niemożliwa ze względu na współzależność dzielnic, np. w ich polityce wobec Kościoła. Była też niemożliwa wskutek wykorzystywania przez opozycję książąt malkontentów dobijających się z pomocą Kościoła i możnych udziału we władzy. Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego Taśma siódma, koniec drugiej ścieżki